Agaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 Odcinek 71 Niepodległość krymskiego państwa zniszczyła Katarzyna II. Niepodległość zaś kazańskiego, astrachańskiego i Syberyjskiego carstwa zniszczył jeszcze w XVI wieku Iwan Groźny Carstwo Kazańskie składały dzisiejsze gubernie Kazańska, Wiacka, Permska, Symbirska, Penzeńska i część Orenburskiej Przestrzeń ta wynosi tysięcy pięćset mil Jest więc większa od przestrzeni, którą Francja zajmuje Ludność zamieszkująca w dawnym kazańskim carstwie wynosi sześć milionów Było to więc państwo dosyć potężne i mające warunki bytu Ludy składające kazańszczyznę prócz Tatarów były następujące Czuwasi, Czelemisi, Baszkiry, Kałmucy, Wotiacy, Permiacy, Tapterzy Meszczeracy należące do fińskiego lub tatarskiego plemienia. Bołgarzy, którzy byli jednego pochodzenia z Tatarami, a utraciwszy niepodległość, zlali się zupełnie z przybyłymi Tatarami i utworzyli z nimi jeden kazański naród. Obecnie liczba Moskali na tej przestrzeni jest bardzo znaczna. Carstwo Kazańskie powstało na gruzach państwa bułgarskiego, którego historia mało jest znana. Bołgaria zawojowaną została w roku 1236 przez Mongołów i stanowiła prowincję haństwa Kipczackiego Złotej Ordy. Prowincja ta z czasem wyosobniła się i zamieniła wreszcie na carstwo kazańskie. Bołgarowie, a potem kazańcy, często napadali na sąsiednią Moskwę i nawzajem często byli nawiedzani przez plądrujące wojska Moskali. Historia upadku kazańskiego państwa ma niejedno podobieństwo do upadku Polski i Krymu. Car kazański Safagirej umarł, po śmierci jego Iwan Groźny przez wpływy swoje i siłę posadził powtórnie na tronie zdrajcę Szych Aleja, który nieraz z Moskalami najeżdżał i plądrował własną ojczyznę. Tatarzy oburzeni nie mogli i nie chcieli widzieć zdrajcy na hańskim stolcu, prędko więc wybuchnęło w kazaniu powstanie. Szych-Alej, odepchnięty od władzy, uciekł do Moskwy, a na miejscu jego z narodu zaczął panować Edygier Mahomet, syn Kasima, cara Astrachańskiego. Nowy monarcha widział niebezpieczeństwo i otchłań, do której Moskwa Kazańców pędziła. Przysiągł więc jej carom Wieczną nienawiść, a państwo postanowił zabezpieczyć Od jej wpływu i przemocy Iwan Groźny tymczasem ujmując się za strąconym hanem Wysłał groźne wojsko podkazań Stare przysłowie mówi, że przez niezgodę Tracą ludzie swobodę Moskwa to dobrze pojmuje i zanim które państwo zadławi, stara się rozdwoić i skucić jego mieszkańców i sprawić tak, ażeby najazd jej miał pozór prawa, wpływającego niby z wezwania przez jedną stronę i z mniemanej opieki nad pokrzywdzonymi. Szych alej więc był z Moskalami pod kazaniem. Tatarzy w przeczuciu ostatniej godziny swego bytu długo i mężnie bronili swojej stolicy. Lecz Moskwa po długiem, a krwawem oblężeniu zdobyła Kazań 1552 roku. Edygier dostał się w ręce Moskali. Posłali go do Moskwy, podobnie jak przeszło we dwa wieki potem, posłali chana Krymskiego i króla Poniatowskiego, do stolicy carów, chcąc, ażeby tam zmarli w hańbie jako żywe, codzienne trofea ich przemocy i wielkości. Edygier, który niegdyś zaprzysiągł wieczną Moskwie nienawiść, przyjął w niewoli religię swoich wrogów, którzy go nazwali Szymonem Kasimowiczem. Ożenił się z Moskiewką córką Aleksego Kutuzowa. Otrzymał urząd i miasto Róze w dziedziczne posiadanie. Później dla lepszego zhańbienia się walczył w szeregach moskiewskich z krymskimi Tatarami 1557, z Liwonią 1560 i z Polską. 1563-64 Umar 1565 roku Pochowany został w monastyrze w Czudowie. Taki był smutny koniec ostatniego kazańskiego cara Do Swiażska dojeżdża się przez obszerną mokrą płaszczyznę Okrytą polami, gajami wierzb, łoziny i różnych krzaków. Świast z daleka na górze widnieje, a kilka jego cerkwi błyszczą się i wynoszą kopulaste głowy. Od miasta nad świagą ciągnie się ku wołdze małe pasmo leśnych pagórków. Na ich pochyłości w lesie stoi monaster świętego Marka. Świarzsk odległy jest od Tjurlemy, wiorst trzydzieści. Założony został przez Iwana Groźnego 1551 roku. Domy ma drewniane, ulice bez bruku, ludność moskiewska w liczbie 1803 dusz, kilka cerkwi i monaster zakonnic, Dają mu Poważniejszą fizjonomię Pod górą Na której stoi miasto Płynie rzeka Świaga I o kilka stąd wiorst Wpada z prawej strony Do Wołki Świaga ma źródło W symbirskiej guberni Płynie z południa na północ Brzeg prawy Jest spagórkowany I panuje nad lewym Niskiem i łączystym Nad Świagą nieraz Kazańcy ścierali się Z plądrującymi moskalami Roku 1524 Zaszła tu bitwa W której kazańcom Pomagali czuwasi W świaszku, 30 sierpnia Mieliśmy dniówkę A 31 Wyszliśmy Do Kazania Dla niepoprawnego radia.pl Czytała Katarzyna